Wibracja 54 VIP 1 czyli bardzo ważne postrzeganie. Percepcja jest bardzo ważna. Jak już zdążyłeś zauważyć, to, w jaki sposób postrzegasz otoczenie, wpływa na sposób, w jaki go doświadczasz. W tej chwili znajdujesz się na etapie rozbudzania świętego widzenia. Centrum trzeciego oka mieści się na środku czoła. Tam aktywuje się nasze wewnętrzne widzenie pozazmysłowe. Nazwa tego centrum, ajna, oznacza percepcję. W hinduskich pismach duchowych jest znany jako most łączący uczniów ze swoim guru lub nauczycielem. Pozwala nam również połączyć się z naszym wewnętrznym nauczycielem. Za każdym razem, kiedy skupiasz się na konkretnym aspekcie swojego ciała fizycznego, wysyłasz w tym kierunku energię. Jeżeli podczas medytacji skupiasz się na środku czoła, Kierujesz strumienie energii do trzeciego oka. Jest to bardzo ważny aspekt wzmacniania twojej duchowej percepcji, ponieważ otrzymujesz tym samym szansę na zatwierdzenie boskiego aspektu swojej istoty, który do tej pory mógł przez wiele lat leżeć uśpiony w twoim wnętrzu. Jeżeli chcesz ujrzeć więcej, wizualizować intensywniej i otworzyć swoje połączenie z drugą stroną, musisz się uważnie skupić. Wibracja na dziś. Dzisiaj skupisz uwagę na swoim trzecim oku. Podczas krótkiej medytacji skierujesz całą swoją świadomość w miejsce pomiędzy brwiami. To ćwiczenie ułatwi przepływ energii w tę przestrzeń. Najlepiej wykonać dzisiejsze ćwiczenie, siedząc na krześle lub na podłodze ze skrzyżowanymi nogami. Jeżeli w tej pozycji trudno ci będzie skupić się na centrum trzeciego oka, Spróbuj położyć się i umieścić jakiś lekki przedmiot na środku czoła. Tego sposobu nauczyłem się w Indiach. Wtedy kładliśmy sobie na czole monetę, jednak musieliśmy robić to w pozycji siedzącej. Zamiast monety możesz użyć dowolnego kryształu lub obrączki. Wybierz najodpowiedniejszą pozycję do medytacji. Oddychaj wolno i spokojnie. Jeżeli zdecydowałeś się na pozycję leżącą, Zaangażuj w medytację swoją energię, aby nie zasnąć, wciągając nieco brzuch, splot słoneczny. Wyobraź sobie, jak z każdym wdechem przez całe twoje ciało przetacza się czyste białe światło i zatrzymuje między brwiami. Aby rozwinąć swoje umiejętności widzenia pozazmysłowego, wypowiedz głośno lub w myślach następujące słowa. Z każdym oddechem przyciągam światło wszechświata ku mojemu wewnętrznemu widzeniu. Medytuj tak długo jak chcesz. Ja zalecam 5 do 10 minut, lecz jeżeli czujesz się w tej pozycji wygodnie, możesz wydłużyć czas ćwiczenia. Podziel się wibracją jestem gotowy doświadczyć mojego wewnętrznego widzenia pozazmysłowego.